dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Ukrainie, gdzie trwa walka z koronawirusem i niezależnością miejscowego Banku Narodowego. Przeniesiemy się też do Kazachstanu, gdzie także trwa pandemia. Jakie mechanizmy rządzące tamtejszym społeczeństwem sprzyjają jej rozwojowi i jaką rolę odgrywają przywódcy Azji Centralnej. A na koniec opowiemy o białoruskiej estradzie, która coraz częściej buntuje się przeciwko władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zapraszam. Ludzie stają i odciągają ludy na Grupa DeHartkis z, z piosenką Żywa przenosi nas na Ukrainę, gdzie w ostatnim czasie dochodzi zresztą jak zwykle do interesujących wydarzeń. Przede wszystkim mamy cały czas dość wysoką liczbę zarażeń koronawirusem trudną sytuację gospodarczą, do której dochodzi także dość zaskakująca dymisja szefa Narodowego Banku Ukrainy Jakiwa Smolija. Na te wszystkie tematy porozmawiamy z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Jaki podając się do dymisji, powiedział, że rząd i politycy wywierali na niego presję, by obniżał stopy procentowe, pozwolił na wzrost inflacji i spadek kursu ukraińskiej waluty. Czy rzeczywiście ukraińskie władze są gotowe na takie kroki tylko po to, aby aby ratować gospodarkę. Z jednej strony to nie są nowe działania, dlatego że wszystkie dotychczasowe, ekipy rządzące na Bank na Centralny naciskały, mieliśmy chociażby za prezydentury i w zasadzie takie... Ręczne kierowanie bankiem centralnym, czy w ogóle gospodarką. Podobną troszeczkę tutaj politykę prowadziła kiedyś premier Julia Tymoszenko. Natomiast czy, czy to jest oczywiście robione dlatego, aby ratować ukraińską gospodarkę? To ja tutaj mam bardzo duże wątpliwości. Mam wrażenie, że to jest raczej robione w celu zadowolenia pewnej wąskiej grupy biznesmenów powiązań polityczno-biznesowych. Lubimy w Polsce używać tej nazwy grupy oligarchiczne. więc wydaje mi się, że to bardziej Służy partykularnym interesom, jeżeli w y, ukraińskiej gospodarce jako takiej. o no, to, żeby drukować pieniądze w czasie kryzysu i, i żeby napędzać sytuację, to, to niekoniecznie służy ukraińskiej gospodarce, to służy zwłaszcza ukraińskim eksporterom, tym, którzy specjalizują się na przykład w eksporcie w stali. Y... No, ale czy to oznacza, że ta współpraca z MFW zostanie zerwana, czy też y, to zdecydowanie zaszkodzi tej współpracy? Mamy no, już ewidentnie bardzo mocne sygnały od wszystkich tak naprawdę aktorów zaangażowanych w wspieranie reform na Ukrainie. To jest Unia Europejska, to jest G7, to jest właśnie MFW Bank Światowy, poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, wszyscy bardzo wyraźnie mówią, że, że to, jest taka, to jest taka czerwona linia, której władze ukraińskie nie powinny przekroczyć. Mówię tutaj o, o naruszeniu tej niezależności Banku Centralnego i to, że do dymisji podał się szef Banku Centralnego, powołując się właśnie na te polityczne naciski, no to jest jednak sprawa bardzo niepokojąca. W chwili obecnej ta współpraca jest zdecydowanie na pauzie, znaczy bez, bez mianowania nowego szefa Banku Centralnego, który zostanie uznany jako stosunkowo niezależny to, ja myślę, że nie ma szans na A jeżeli chodzi o sytuację gospodarki w związku z koronawirusem, czy my już wiemy, ta pandemia, jakie miała efekty na no, ukraińską gospodarkę? Dysponujemy na razie danymi za pierwsze cztery miesiące. Najważniejsze są za marzec i kwiecień. widzimy, że rzeczywiście bardzo mocno ukraińska gospodarka została dotknięta, bo ona w stosunku rocznym od stycznia do kwietnia była już recesji około 5%, no to całkiem sporo. Około połowa gospodarki, ukraińskiej gospodarki jest ciągle pod bardzo, bardzo restrykcyjnymi ograniczeniami i a sytuacja epidemiczna na Ukrainie pokazuje, że chyba te restrykcje jeszcze będą przedłużane, a w niektórych wodach one są nawet ponownie wprowadzane. Więc w odróżnieniu od innych państw, które gdzieś na przełomie czerwca, lipca już rzeczywiście zaczęły wychodzić z tego kryzysu, to na Ukrainie ten kryzys jeszcze będzie trwał. Trudno powiedzieć tak naprawdę, jak długo być. Tutaj jeszcze druga rzecz, którą trzeba dodać, dlatego że duży wpływ na sytuację gospodarczą na no Ukrainie będzie miała też um, sytuacja epidem epidemiczna za granicą, dlatego że bardzo, bardzo no, mocno ona odbije się na poziomie ukraińskiego eksportu. Tutaj yy, chyba takim istotnym czynnikiem będzie sytuacja epidemiczna w Azji, czy pojawi się druga la pandemii na przykład w Chinach, które są najważniejszym teraz partnerem gospodarczym ukraińskim. Jeżeli tak, jeżeli Chiny wprowadzałyby nowe restrykcje, no to to jeszcze mocniej by się przełożyło, negatywnie oczywiście na, na ukraińską gospodarkę. Jeżeli spojrzymy na statystyki ukraińskie, właściwie ta liczba zachorowań na Ukrainie na koronawirusa, zarażeń koronawirusem była w pewnym momencie już taka jak w Polsce. Teraz poszybowała, jest właściwie czterokrotnie wyższa, czasem nawet większa. Z czego to wynika? Dlaczego Ukraina nie wiem, czy możemy już powiedzieć, że nie poradziła sobie z tą pandemią? Ja myślę, że są dwie ku temu przyczyny. Mówię o wskaźnikach, nie, ten, nie, nie o samych zachorowaniach. Z jednej strony rzeczywiście na początku rozwoju pandemii ta liczba testów wykonywanych na Ukrainie była stosunkowo niska, w zasadzie najniższa w Europie. Więc jakby wykrywalność tego wirusa była mniejsza wraz z tym, gdy liczba testów zrastała, no to i liczba wykrytych przypadków wzrastała. Ale wydaje mi się, że to tylko do pewnego stopnia tłumaczy ten wzrost zachorowań. W mediach społecznościowych, w ogóle w ukraińskich mediach, Znajdziemy mnóstwo przykładów tego, jak Ukraińcy nie stosują się do rządowych obostrzeń, nie stosują się do tego nowego reżimu sanitarnego, uczęszczają do nocnych klubów, barów, restauracji itd. I myślę, że to łamanie tutaj rządowych restrykcji jest, głównym, jest główną przyczyną gwałtownego wzrostu. Niektórzy mówią, to, że to już jest druga fala. Na Czy to jest też przejaw takiego braku zaufania do państwa, właśnie niestosowanie się do tych restrykcji? Problem braku zaufania do państwa też nie jest nowy na Ukrainie. Do tego przyczyniła się działalność obecnych władz. No, z jednej strony mieliśmy do czynienia z decyzjami rządu o tym, żeby zamykać sklepy, żeby zamykać galerie handlowe. Później okazywało się, że jednak nie wszystkie były zamknięte Te, które miały dobre kontakty z politykami z obozu rządzącego miały jednak... A, Mam prawo do tego, żeby funkcjonować. Więc kilka takich przykładów myślę bardzo mocno też udowodniło, że no, rząd wybiórczy podchodzi do tych restrykcji, sam się do nich nie stosuje, więc obywatele ukraińscy nie, niekoniecznie muszą tego przestrzegać. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.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 Kazachski piosenka Szybola z z hitem sprzed lat Zynzyn. W Kazachstanie w tym tygodniu obchodzono Dzień Stolicy, która w zeszłym roku zmieniła nazwę z Astana na Nursultan, aby upamiętnić byłego prezydenta Nursultana Nazarbajewa. Tak się składa, że swoje urodziny obchodzi on właśnie w Dniu Stolicy. Łączymy się z doktorem Mariuszem Marszewskim z środka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim nastroju obchodził swoje urodziny Nursultan Nazarbajew? Mówi się, że mimo iż Normalnie nie jest on prezydentem, to nadal rządzi krajem, a Kasym-Żomart Tokajew ma tak naprawdę niewiele do powiedzenia. Nie jest to do końca uprawnione. Po pierwsze prezydent Nazarbajew ma już 80 lat, więc 80-latek na ile może rządzić krajem. Tak naprawdę rządzi rzeczywiście w dużej mierze prezydent Tokajew. Natomiast no, rządzi w sposób rzeczywiście w jakiejś mierze ograniczony działaniami pierwszego prezydenta. Oficjalny tytuł prezydenta Zarbajewa jest pierwszy prezydent i lider narodu, Jolbasy. Natomiast no i część urzędników państwowych jest w jakiejś tam rozterce, jakby pojawiła się idea, że są dwa ośrodki władzy. Biblioteka, czyli siedziba Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to jest jedna z też o, tak nazywana popularnie w społeczeństwie biblioteką, a szefem Rady Bezpieczeństwa dożywotnie do jest prezydent Nazarbajew, pierwszy prezydent kraju i akorda, czyli oficjalna siedziba prezydenta, e, dawniej prezydenta Nazarbajewa, a obecnie prezydenta Tokajewa. Ale tak czy inaczej zarządza krajem prezydent Tokajew. E, kluczowe decyzje prawdopodobnie nie są możliwe bez konsultacji z prezydentem Nazarbajewem. Ale, ale faktycznie jednak rządzi. No jest to taka sytuacja jakby przy odpowiednich proporcjach, jeśli porównać, w, w, tylko tytulatura tu została zachowana, jak w Arabii Saudyjskiej, gdzie jeden z książąt krwi, Muhammad bin Salman, faktycznie rządzi Arabią Saudyjską, jednocześnie przy, za życia starego, starego króla. Natomiast prezydent w rządzi krajem i rządzi w bardzo trudnej sytuacji. Rządzi w sytuacji, w której kraj jest zaatakowany przez zapomnianą już niestety w naszej ojczyźnie, ale wciąż istniejącą na świecie i, i nie daj Boże, że, że u nas będzie jakoś niedobrze z tym, ale jednak pandemię koronawirusa, w która w, w Kazachstanie teraz niestety jest kolejne odbicie, między innymi zachorował Również y, pierwszy prezydent kraju też pokazuje, że ta opowieść y, też y, pielęgnowana przez opozycję, w dużej mierze przez Zachód, y, że rządzi jednak jest niemożliwa do realizacji chociażby dlatego, że ostatnimi czasy prezydent Nazarbajew był realnie chory na koronawirusa i co prawda y, y, wyszedł z tego, ale jednak y, no, jednym z takich kluczowych zarzutów na przykład w krajach sąsiednich, bo wszystkie kraje Azji Centralnej patrzą na siebie i opozycja, jakie władze się cytują opinie publiczne w tych krajach, w których istnieją się cytują, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, to jeden z zarzutów na przykład kirgijskiej opinii publicznej, czy też y, opozycji kazachskiej był taki, jak można było dopuścić do zarażenia, do zarażenia prezydenta Nazarbajewa. Tylko, że zarażenie prezydenta Nazarbajewa w oczywisty sposób nie było działaniem celowym po prostu pokazuje rozmiary, do jakich doszło odbicie koronawirusa po porzuceniu ograniczeń, które zostały bardzo mocno rzucone przez państwo. W przeciwieństwie do naszego kraju był, było było, został wprowadzony stan wyjątkowy. Ograniczenia miały charakter taki, jakich nie było w Polsce, czyli były ograniczenia. Tu wszyscy narzekali, że nie można iść do lasów, czy że, czy, że nie można czy że zostały zamknięte żłobki, przedszkola czy, czy szkoły. W Kazachstanie ograniczenia transportowe były, posterunki wojskowe pomiędzy poszczególnymi regionami, nie wolno było się przemieszczać, były okrążone duże miasta, czasami całe dzielnice. Zatrzymano w ogóle ruch ludności w takim stylu jak walczano w czasach PRL-u z, z, z epidemią ospy we Wrocławiu, co by prowadziło, że, że te ostre y, y, y, ograniczenia, restrykcje wprowadzone przez państwo y, Polskę Ludową wcześniej to doprowadziło do tego, że epidemia wygasła szybciej niż przewidywała Światowa Organizacja Zdrowia wcześniej, bo nie spodziewano się, że tak ostre restrykcje państwo wprowadzi. W Kazachstanie je, próbowano je wprowadzić, rzeczywiście to się w dużej mierze udawało. Natomiast ich natomiast ich rozluźnienie spowodowało masowy wzrost epidemii koronawirusa i jakby państwo kazachskie jest rekordzistą w Azji Centralnej, jednym z rekordzistów być może na świecie w liczbie zarażonych polityków. Zaraził się nie tylko prezydent Nursultan Nazarbaj, to wszystko w czerwcu. Zaraził się sekretarz prezydenta Berik Uwali, zaraził się minister zdrowia. Jeden z zastępców ministra zdrowia zachorował, wiceminister pracy i polityki socjalnej zachorował, zachorował marszałek parlamentu, medżlisu. Zachorowali akimowie obwodów, zastępcy akimów obwodów, główny lekarz Almaaty. Procent ogromny jest odsetek lekarzy w szpitalach, którzy zachorowali. Ale to jest chyba problem nie tylko Kazachstanu, ale także na przykład Uzbekistanu. Tam też mają być wprowadzone teraz ponownie restrykcje. No, w Kazachstanie wprowadzone już restrykcje 5 lipca. Także urodziny prezydenta były w atmosferze w atmosferze pandemii, w atmosferze też żałoby po, po, po ofiarach koronawirusa. 13 lipca ogłoszono dniem, zbliża się, za trzy dni będzie dniem ofiar koronawirusa. Ja mam bardzo dużo znajomych na Facebooku z, z Kazachstanu, mam osobiście dużo przyjaciół, jestem związany emocjonalnie z Kazachstanem, co chwila słyszę, że ktoś zachorował, podobnie jest w Kirgistanie i zagrało te niekorzystne położenie geograficzne krajów Azji Centralnej, które są położone pomiędzy różnymi ogniskami wirusa, chińskim, gdzie w dużej mierze udało się zwalczyć, przede wszystkim rosyjskim, gdzie pandemia szaleje, afgańskim i irańskim. I y, kontakty handlowe z tymi wszystkimi krajami, tudzież kontakty handlowe z Kaukazem Południowym, gdzie jest bardzo trudna sytuacja w Armenii. Ormianie są taką ludnością, taką mniejszością biznesową, która się przemieszcza, załatwia interesy, potrafi też zapłacić łapówki, żeby się dostać, gdzieś coś załatwić. I, i różne grupy po prostu roznoszą, roznoszą wirusa i no, ogromnym też problemem w, w, w Azji Centralnej, we wszystkich krajach Azji centralnej, w tej chwili w Kazachstanie, w Kirgistanie i w Tadżykistanie sytuacja jest najgorsza w, w Uzbekistanie nie jest aż tak zła. Um, jest to, że jest model kontaktów społecznych, czyli takie jak we Włoszech, bardzo bliskie relacje ludzkie, witanie się, ściskanie, spędzanie czas razem, bliskość kontaktu, ogromne ogromne imprezy na które trzeba przyjść, które są modelem w ogóle kontaktu społecznego, bez nich bez nie, nie istnieją relacje międzyludzkie, pogrzeby, wesela. A to są chyba te toje, tak, o których teraz trwa dyskusja w Kazachstanie. Wprowadzono moratorium na toje. Toj to jest w ogóle, to jest impreza, zabawa, ale to jest tak samo wśród ludności prawosławnej, jednak ogromny procent ludności Kazachstanu to są prawosławni, ateiści, protestanci. Czyli chrześcijanie oraz osoby niewierzące. Natomiast model kontaktów społecznych jest wspólny dla całej ludności Kazachstanu. Czy to chodzi o Koreańczyków, czy to chodzi, czy to chodzi o Polaków, czy to chodzi o Rosjan, czy Ukraińców, czy Białorusinów, czy Niemców. Trzeba zaprosić jak najwięcej ludzi, trzeba spędzić z nimi czas, na zasadzie zastaw się, a postaw się. I czy to są chrzciny, jeżeli chodzi o ludność chrześcijańską, czy to są urodziny, jeśli chodzi o ateistów, czy to są czy to są. Zwyczaj obrzezania, czy, czy wesela dla wszystkich są wspólne, czy pogrzeby. Zawsze musi być jak najwięcej gości. Chciałem, żebyśmy jeszcze wrócili do Nazarbajewa i tej kwestii, o której pan mówił, czyli kwestii koronawirusa, bo to jest człowiek, który jest generalnie w dobrym stanie zdrowia, więc może ten koronawirus i to zachorowanie to też jest taki element tej legendy właśnie, że Nazarbajew jest bardzo mocnym mężczyzną nawet w wieku 80 lat. No więc ja mam ambiwalentne uczucia, jeżeli chodzi o, o tą historię z zachorowaniem prezydenta Zarbajewa. Ja dopuszczam, że rzeczywiście on mógł się zarazić, ponieważ zachorowalność w elitach władzy Kazachstanu była ogromna. Ludzie koronawirusa przychodzą w różny sposób. Były wypadki w Kirgistanie również wyleczenia się osób, które miały powyżej 80, 90, nawet 100 lat życia. Takie wypadki były wszędzie w Azji Centralnej. Były w Iranie, były w Afganistanie, były w Kirgistanie. Naprawdę osoby wiekowe, które no w tamtym społeczeństwie mają prapraprawnuki, w Czeczenii były takie przykłady, przeżyły koronawirusa. Zwłaszcza, że tam do tego wieku dożywają ludzie, naprawdę, z, z, no, którzy <ślam> muszą mieć mocne zdrowie. Prezydent Nazarbayev to też jest osoba, która aczkolwiek ponoć przeszła jakąś formę raka ale jednak, no, ma dobre zdrowie, to osoba, która pracowała za młodów fizycznie, wychowywała się na wsi, w zdrowym ekologicznym środowisku, urodzony jest w 1940 roku, jeszcze nie było zatrucia środowiska w Azji Centralnej, pracował bardzo ciężko fizycznie, pracował w, w Kirgistanie fizycznie, zaczynał karierę rzeczywiście z dołu ówczesnej piramidy społecznej, to osoba, która bardzo dużo sobie zawdzięcza, no co prawda awansowała dzięki partii, ale jednak swoimi własnymi rękami, zdolnościami, myśleniem politycznym, byciem samoukiem, nie, nie należy go tutaj nie doceniać. Z drugiej strony no, cała medycyna też państwa, ogromne jego zasoby finansowe były skoncentrowane na tym, żeby prezydenta leczyć, więc dopuszczam możliwość, że on rzeczywiście się zaraził, rzeczywiście się wyleczył. Dopuszczam również możliwość, no ale wątpię, że pozwolono by sobie z uwagi na imidżowe straty, na y, opowieść o tym, że prezydent y że prezydent, że to jest fikcja po to, żeby pokazać stopień zagrożenia. No nie sądzę, bo straty imidżowe w Azji Centralnej są dużo wyższe przy, przy, przy, przy takiej formie jakiegoś kłamstwa. No to znaczy, że tak jak powiedziała opozycja, czy, czy opinia publiczna sąsiedniego państwa o podobnej kulturze, które oba te państwa zazdrośnie na siebie patrzą, Kirgistan i Kazachstan i ich społeczeństwa i narody, no to jak można było dopuścić, że zarażono pierwszego prezydenta? W Kirgistanie? na na przykład 17 osób z, z aparatu prezydenta zachorowało. Jak, kiedy prezydent Kirgistanu poleciał do, na paradę do Janbekow um, dż, Majd kiedy poleciał na paradę przełożoną z powodu koronawirusa znowuż w Rosji na koniec czerwca z 9 maja, no to wszedł tylko do budynku Kremla, ale już nawet nie przywitał się z prezydentem Putinem, I został natychmiast izolowany przez, przez rosyjskie służby sanitarne, bo okazało się, że w delegacji Kirgistanu po zrobieniu testów trzy osoby mają koronawirusa i cała delegacja została izolowana, po czym odprawiona do domu i rozmawiała z, z rosyjskimi władzami tylko przez telefon. To jest też problem, że walka z Koronawirusem powoduje taki wzrost y, y, sowieckiego sentymentu w Azji Centralnej. Bo wychodzi na to, że im bardziej państwo scentralizowane, im bardziej potrafi postawić te posterunki wojskowe. Y, y, zmusić ludzi do leczenia, do niekontaktowania się z tym, tak na przykład w Uzbekistanie, tym lepiej radzi sobie z koronawirusem i pojawia się takie, taka idea, że o proszę, gdyby było tak jak w Chinach, albo tak jak w, y, w innych państwach y, takiego twardego autorytaryzmu, y, to by z tym koronawirusem sobie poradzono, tak jak u Chińczyków. I to jest, y, to jest nie. Zagrożenie dla demokracji. W, w, w krajach Azji Centralnej też pojawiło się dużo takich ustaw w różnych krajach, na przykład w Tadżykistanie i, i w, i w, i w Kirgistanie, że wprowadzane są ustawy parlamentarne, które mają pod hasłem walki z fejkami, walki z fake newsami, z rozprzestrzeniami paniki, między innymi o koronawirusie zakłada się, tak naprawdę knebel na, na wolne media i ogranicza i tak yy, problematyczny dostęp do, do niezależnej informacji, obiegu informacji w, w Azji Centralnej. Jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. W zeszłym tygodniu w stolicy odsłonięto pomnik Nursultana Nazarbajewa. Stoi on na terytorium Narodowego Uniwersytetu Obrony, który także nosi zresztą jego imię. Czy takie formy upamiętniania stają się teraz powszechne? I o, odsłonięto pomnik. W którym, który, który, w którym jest on w mundurze wojskowym e, i, i no, t, zarówno ten pomnik, jak i te elementy kultu jednostki, które się pojawiają, one budzą sprzeciw w społeczeństwie zwłaszcza wśród was ludzi wykształconych, też te obchody, które były bardzo okrojone, te obchody urodzin prezydenta, jednocześnie urodzin miasta, nazwa jego na jego cześć, która w dużej mierze jego dziełem, jest, taką, jest takim projektem modernistycznym nowoczesnej stolicy in The Middle of Nowhere, takiej podobnej do na przykład Brazilii, w Brazylii też takiego no, nowoczesnego miasta, które miał być też zerwaniem z tradycją i taką drogą do, do nowoczesności i rozwoju Brazylii, taką Mur Sultan jest taką drogą do nowoczesności Kazachstanu. No to, no to budzi sprzeciw pewien. No też na zachodzie, czy na przykład w Polsce jest to traktowane jako, jako, jako coś dziwacznego, jakaś egzotyka, specyfika, ale trzeba pamiętać, że to ma ogromną rolę w spajaniu narodu kazachskiego. No naród kazachski składa się z szeregu plemion, klanów, rodów, związków plemiennych zwanych rzuzami, czy też, też po polsku przyjaźń nazwanych ordami, bo, bo to jest przyjęta nazwa tych związków plemiennych tureckich plemion, czy turki Premio stepowych w Polsce. No, ale żeby to spajać w nowoczesnym, nowoczesnym państwie kazachskim, no to osoba prezydenta i kult prezydenta, kult w dużej mierze twórcy nowoczesnego państwa kazachskiego po 1991 rokiem jest w jakiejś mierze naturalny, bo, bo jakoś to trzeba spajać i, i jakoś to trzeba jednoczyć. A prosta sprawa bohaterów historycznych XIX wiecznych czy wcześniejszych od razu budzi kontrowersję, bo ten, który jest bohaterem dla jakiegoś rodu, plemienia, żuzu czy dla jakiegoś terytorium może być wrogiem z kolei dla, dla ludności, która mieszkała za rzeką, za górą. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Znosimy się na Białorusi, a konkretnie do Mińska, gdzie jest autor programu Bielsat Music Live, Sjarchiej Budkin. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Białorusi trwa kampania przed wyborami prezydenckimi, które mają się odbyć 9 sierpnia. Kampania, w której pewną rolę odgrywa też muzyka. Ciekawy, przynajmniej moim zdaniem, jest przypadek piosenkarza Alekseja Jachrosa, który był zdobywcą Grand Prix na prestiżowym festiwalu Słowiański Bazar Witepsku, ale z powodu krytycznych wobec władz wpisów w portalach społecznościowych nagle został wyrzucony z uczelni i stracił kontrakty na występy. Czy to jest wyjątkowy przypadek, że białoruscy artyści, właśnie ci ze sceny popowej krytykują rządzących? Czy oni raczej są lojalni wobec, wobec władz? To, co my zaraz nazywałyśmy. Po raz pierwszy widzę coś takiego na muzycznej scenie, a dokładnie na estradzie, odkąd ją obserwuję, czyli od ponad 20 lat. Wcześniej uczestnicy państwowych konkursów i festiwali pozycjonowali siebie jako osoby apolityczne, które nigdy nie krytykowały sytuacji w kraju. Zawsze mówili, że są poza polityką. Dla mnie to jest bardzo dziwne patrzeć, jak niektórzy z nich przechodzą, że tak powiem, na stronę dobra. Ale jest też wytłumaczenie. Dlaczego wcześniej tego nie robili? Bo byli całkowicie zależni od telewizji. Plus takie jest wychowanie Białorusinów, w którym rodzice zawsze mówią, żeby się nie wyróżniali, zbyt dużo nie mówili, że lepiej przetrzymać. Teraz mamy do czynienia z naturalnym porywem serca, z brakiem zgody na to, jak państwo traktuje swoich obywateli. Ale jest też praktyczna przyczyna. Ta cała telewizja, ten system państwowy kierowania show biznesem już zgnił i nie działa. Czyli państwo jako producent, promotor straciło swoją rolę i magię. To nie jest miejsce, żeby się pokazać, bo telewizji nikt nie Ogląda. Wystarczy popatrzeć, ile osób ogląda na YouTube filmy państwowej telewizji. Może kilkadziesiąt. Czyli ekran telewizji państwowej nie jest sposobem autoprezentacji i źródłem dużego dochodu. W zasadzie teraz każdy na świecie sobie sam daje radę i artyści to odczuli, że mogą budować siebie niezależnie od konkursów tego, czy to się komuś z władz spodoba, czy nie. Stąd przyszła fala szczerości, która dotąd chowała się za tą apolitycznością, a tak naprawdę to był po prostu strach. No na samoj sprawie, to ja dumo był strach. No chyba jest jeszcze jedna kwestia tutaj istotna, to jest kwestia tego, że pewnie duża część tych artystów orientuje się i tak nie na rynek białoruski, tylko od razu na rynek rosyjski. No, to tak wielkie problemy w pryncypie białoruskiego muzycznego. Tak, to wielki problem białoruskiego rynku muzycznego, jeśli możemy w ogóle mówić o rynku. Praktycznie cała muzyka białoruska jest zorientowana na Rosję. Po pierwsze dlatego, że białorusinom nie jest potrzebna własna muzyka i ona zaczyna się liczyć wtedy, gdy przeszła przez rynek rosyjski i tam zdobyła sukces. Potencjalni słuchacze białoruskiej muzyki, nawet widzowie Bielsatu, oni też znajdują się w rosyjskim polu kulturowym i informacyjnym. Oni też słuchają rosyjskojęzycznej muzyki najczęściej nie są to białoruskie grupy. Widzę po komentarzach, po forach w internecie, że samo pojęcie białoruski muzyk straciło wartość i wywołuje u zwykłego obywatela Białorusi uśmiech pobłażania, ironię i kpiny. Druga sprawa to to, że na naszym rynku nie ma pieniędzy, choć to 9 milionów ludzi i to powinien być duży rynek. Mamy przykłady mniejszych krajów, gdzie jest i rynek i miejscowi bohaterowie kultury. Ale u nas to nie działa i nawet najpopularniejsi artyści mają też jakąś inną pracę. Brak jest reklamy, promocji, brak zrozumienia jak działać na rynku. Dla większości białoruskich muzyków to jest po prostu hobby. I trzecia przyczyna, która wynika z drugiej, to to, że muzycy nie wiedzą, jak kupić uwagę słuchaczy, jak ich zdziwić, jak trafić w ich oczekiwania. Dlatego białoruscy artyści wykorzystują szablony i nie są interesujący w porównaniu z artystami z zagranicy, w których się inwestuje. Albo jest to białoruska scena niezależna, gdzie są bardzo wybitni artyści, ale oni są niezrozumiani przez masowego słuchacza. Lawon Wolski czy Władz Lenkiewicz na przykład. Oni nie są potrzebni ani zagranicznemu, ani białoruskiemu słuchaczowi, czyli wracamy do punktu pierwszego i tak w kółko. Pierwszego ja to muzyka i tak po Jak 7 lat temu, kiedy pisałem swoją książkę Barszcz ukraiński o Ukrainie, tam też był rozdział właśnie o, o ukraińskiej estradzie i tam dokładnie padły te same słowa, że artyści mają ten znak jakości, który jest nadawany w Moskwie i oni wtedy wracają na Ukrainę i Występują. No teraz wydaje się, że akurat na Ukrainie to się zmieniło. I Co by musiało się zmienić na Białorusi, żeby ci artyści stali się ciekawi właśnie dla białoruskiego odbiorcy? Bo na przykład wprowadzenie kwot na Ukrainie w tym wyraźnie pomogło. To jest kompleks prowincji, który jest charakterystyczny dla wszystkich krajów, które były uzależnione od imperium. To kraje postradzieckie przede wszystkim. Zabłysnąć w Moskwie oznaczało Trzymać znak jakości, uznania. Niestety to dotąd działa. Najprostszym wariantem jest wyciskanie tego kompleksu prowincji kropla po kropli. To jest właśnie problem Białorusinów, którzy są utalentowani i są gotowi zaproponować oryginalny produkt. I to robią, ale sami się siebie wstydzą. Stąd się biorą te problemy, o których mówiłem. A wprowadzenie jakichś obowiązkowych kwot w radiu, na przykład, że tyle i tyle ma być muzyki białoruskiej, czy to by miało sens? Po pierwsze kwoty były wprowadzone 17 lat temu, 75% białoruskiej muzyki, ale to nic nie dało, bo zaczęto robić dużo niskiej jakości muzyki, głównie po rosyjsku, która dublowała format rosyjskiej popsy. To się nie wyróżniało, jeżeli zastosowano by ukraiński wariant, czyli piosenki ukraińskojęzyczne u nas po białorusku i kwota by wynosiła nawet 20%, to by więcej dało niż 75% nijakiej muzyki. Ale jednak jest jakaś białoruska scena, która jest niezależna, którą Pan też prezentuje między innymi w Bielsacie i tam jest dużo wartościowej muzy muzyki. Jak ci wykonawcy sobie dają radę? Czy to jest po prostu ich hobby dodatkowe obok normalnej pracy? Tak naprawdę jest dużo białoruskiej muzyki wartej uwagi, która może być ciekawsza od zagranicznej. Dowodem tego jest zresztą program Bielsat Music Live, który ukazuje się już 3 lata. Mamy 140 wydań i mamy jeszcze co najmniej tyle. Listę mam długo, ale te zespoły mają małe albo żadne audytorium, bo białoruski słuchacz ich nie rozumie. Jeśli spojrzymy na białoruską scenę niezależną sprzed 10 lat, to widać, że większość zespołów przestała działać. To jest wielki problem, ale jak mówiłem, łatwo go rozwiązać, jeśli będziemy siebie szanować. Sierhej Budkin, autor programu Bielsat Music Life, bardzo dziękuję. Nie i to już wszystko w tym wydaniu magazynu Po Prostu Wschód. Zachęcam do zajrzenia na Spotify, gdzie można nie tylko znaleźć ten podcast, ale też playlistę o tej samej nazwie, na której są te piosenki, których fragmenty przed chwilą Państwo słyszeli. Jeśli podoba się Państwu to, co robię, możecie mnie wesprzeć, wchodząc na stronę zrzut.pl i wpisując w wyszukiwarkę Po Prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.